Harry wyciągnął rękę, by wziąć od niego żółtawą kopertę zaadresowaną zielonym atramentem. Pan H. Potter, podłoga, chata na skale, morze. Wyjął list i przeczytał. Hogwart, szkoła magii i czarodziejstwa, dyrektor Albus Dumbledore. Szanowny panie Potter, mamy przyjemność poinformowania pana, że został pan przyjęty do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart. Dołączamy listę niezbędnych książek i wyposażenia. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, oczekujemy pańskiej sowy, nie później niż 31 lipca, z wyrazami szacunku Minerva McGonagall, zastępca dyrektora. Pania eksplodowały w głowie Harego jak fajerwerki i nie mógł się zdecydować, które najpierw zadać. Po kilku minutach wyjąkał. Co to znaczy, że oczekują mojej sowy? Galopujące gorgony? To mi coś przypomniało, rzekł Hagrid, uderzając się dłonią w czoło z taką siłą, która powaliłaby konia pociągowego i z kolejnej kieszeni płaszcza wyciągnął sowę, najprawdziwszą, żywą, trochę rozczochraną sowę, długie pióro i rolkę pergaminu. Z językiem między zębami wyskrobał parę słów, które Harry zdołał odczytać do góry nogami. Drogi profesor Dumbledore, oddałem Haremu list, jutro zabieram go na zakupy, po Pogoda okropna, ufam, żeś pan zdrowy Hagrid. Zwinął list w rulonik, podsunął sobie która chwyciła go w dziób, podszedł do drzwi i wyrzucił ptaka w deszcz i nawałnicę. Potem wrócił i usiadł, jakby to, co zrobił, było tak normalne, jak krótka rozmowa przez telefon. Hary zdał sobie sprawę, że ma otwarte usta, więc natychmiast je zamknął. — O czym to ja mówiłem? — zapytał Hagrid, ale w tym momencie wuj Vernon, wciąż szary jak popiół, stanął w świetle ognia płonącego na palenisku. On nigdzie nie pójdzie — oświadczył stanowczo. Hagrid odchrząknął. — Tak? Chętnie zobaczę, jak zatrzymuje go taki wielki Mugol jak ty. — Kto? — zapytał Harry z najwyższym zainteresowaniem. — Mugol. — odrzekł Hagrid. Tak nazywamy zwykłych poza magicznych gościów. Niestety miałeś pecha dorastać w rodzinie największego Mugola, jakiego oglądały moje oczy. Kiedy go wzięliśmy pod nasz dach, przysięgliśmy sobie, że położymy kres tym bzdurom, powiedział wuj Wernon, że wyplenimy to z niego czarodziej. Też mi coś. Wiedzieliście? – zapytał Harry. – Wiedzieliście, że jestem... Czarodziejem? Wiedzieliście, wiedzieliście! Zaskrzeczała nagle ciotka Petunia. Oczywiście, że wiedzieliśmy. A niby jak mógłbyś nim nie być, skoro moja przeklęta siostra była tym, kim była? Ona też kiedyś dostała taki list i zniknęła, żeby pójść do tego, do tej szkoły i wracała w każde wakacje do domu z kieszeniami pełnymi żabiego skrzeku, zamieniając filiżanki w szczury. I tylko ja wiedziałam, kim ona jest naprawdę, a była potworem. Ale moja ma... Matka i mój ojciec, nic tylko lili -li to, lili -li tamto. Oni byli po prostu dumni, że mają w rodzinie czarownicę umilkła, żeby złapać oddech i po chwili znowu powróciła do swojej tyrady. Można by pomyśleć, że czekała wiele lat, żeby to wreszcie z siebie wyrzucić. Potem spotkała tego potera, skończyli szkołę i pobrali się. I ty im się urodziłeś, a ja oczywiście wiedziałam, że będziesz taki sam, tak samo dziwny, tak samo nienormalny. A potem, proszę bardzo, wyszła i wyleciała w powietrze, a ty wylądowałeś. U nas. Harry zbladł jak papier. Kiedy odzyskał mowę, zapytał. Wyleciała w powietrze? Mówiliście, że zginęła w wypadku samochodowym. — W wypadku samochodowym? — ryknął Hagrid, zrywając się na nogi z taką wściekłością, że Dursleyowie szybko czmychnęli do swojego konta. — Oni? A niby jak? Lily i James Potter w wypadku samochodowym? To stek bzdur! To skandal! Harry Potter nie wie nic o sobie, podczas kiedy każdy dzieciak w naszym świecie zna jego imię? — Ale dlaczego? Co się właściwie stało? — zapytał Harry.